1,22. Ewangelia na 1,22. Jest świetny test. Różna. Może przeczytanie. Od 19. A takie jeśli to jest po Jadach, pierwszych dzis je wysłali do niego kapłanów, i do Kim jesteś? Cóż powiesz sam o sobie? Kim są ci Sadykcę, że? Faryzegurze, że kim są ci uczeni w Piśmie? Oni są przedstawicielami diabła. Oni mówią: tak, powiedz, kim jesteś, abyśmy mogli o tym powiedzieć tym, którzy nas tu przysłali. Zarówno mocy, ciemności jak i ludzie będą chcieli się dowiedzieć, kim Ty jesteś. Ty będziesz mówił, "Powiem Wam, kim jest Bóg. O, My wiemy, kim jest Bóg. My wiemy, kim jest Bóg. wie, kim jest Bóg. wie, kim jest Bóg. Rozumiesz? Od jedynie go nie zna jako ojca. Rozumiesz? Ale on poza za tym bo bardzo dobrze zna. Był liderem uwielbienia w Piosenek, które są w Kościołach. Bo to są piosenki, z których trzeba by było budować. Znaczy, nie mam nic, co bym Mógł Tobie naczyć. Nie mam siły przed Tobą Panie stać. Co to jest za piosenie? Posłuchajcie tego tekst. Co to jest za wyznanie? Nie mam nic, co by Mógł to być. To przed Tobą Państwem, Przecież Chrystus jest w Tobie. W Chrystusie stoisz przed Bożym Chodem. W Aureoli Świętego Posiadasz cały potencjał nieba. Posiadasz dostęp do skarbów niebiańskich. Problem polega na tym, za kogo się uważasz. Kim jesteś? Co mówisz? Samą? Czy uważasz siebie za grzesznika zbawionego z łaski? Jeżeli tak, to jest problem. Ponieważ Słowo Boże mówi w Galacjan 2,19-20. Żyję już nie ja. Amen. Żyję za mnie Chrystus. Te słowo ja, to jest ego, greckie słowo ego. A więc żyję już nie ego moje. Mnie starego nie ma! Ja nieraz się pytam, gdzie jest Twoja strona? I ludzie mają różne odpowiedzi, tak. No, ona jest w moich emocjach, w moich myślach, w mojej duszy, w nie wiem. No, w moim ciele jest stara natura. Twoja stara natura została Jej nie ma, bo tak mówi słowo. Stare przeminęło. Stara natura przeminęła. Nie jesteś starym człowiekiem w jednym potensie nawet. Narodziłeś się z Bożego Ducha. 7. rozdział jest tu dożywia. Przecież ja nie powinni się nauczyć tego na pamięci do 7. rozdziału jest do dożywia. Co tam jest napisane? Jeśli więc grzeszę, nie ja już grzeszę. Św. Paweł popierzał. Nie ja! Nie ja! Ale grzech, który jest w ciele moim. Wiecie, kiedy narodziliśmy się na nowo Bożego Ducha, to nie narodziła się nasza dusza, Człowiek jest trójjedyny, amen? Trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn i Święty Duch, stwarza trójjedynego człowieka. Człowieka złożonego z ducha, duszy i ciała. Jesteśmy trójjedyni nadzór wzór trójjedynego Boga. Jesteśmy na Jego Można oddać, można odejść z tego świata w chwale. W wieku 120 lat w szczęściu zdrowiu pomyślności, przyprowadził tysiące ludzi do Jezusa. Tak można Oto. Ale można w wieku 40 lat posiłjara, jak kultura kulturę płaszcznym rękę. I gdzie się pójdzie To do wiadomo. Po co się narodziło? Duch. Oczywiście nie dostanie wtedy korony tego, się będzie zawiatało, i czyli niewiańskim murze. Rozumiesz? A na to będzie spływał anielski pył i ludzie będą mieli złote ręce i złote wiki. To od tych zalewają. Chodzi o to, kochani, żebyśmy zrozumieli bardzo ważną rzecz. Kim jesteśmy w Chrystusie? Jesteśmy duchami odrodzonymi. Ale nasze dusze i ciała nie odrodzili. Czemu mamy tyle problemów w Ponieważ dusze nasze i ciała nasze chcą grzesze. Nie ciągnie do krzechu. Ale naszego ducha nie ciągnie do grzechu! Powiem wam, jaka jest różnica między owcą a świnią. Dlaczego Bóg nie, nie, nie mówi o nas w Biblii, że jesteśmy, że jesteśmy świnami w Czemu, nie, czemu, czemu on nas próbuje do a i do świni? To no, jest wielka różnica między a świnami. Kiedyś miałem przyjemność w jednym kościele być i tam y, y, był pasterz. Pasterz, który był wiele lat pasterzy. Miał dużo nam mówi, na temat owiec. Był bardzo mądry człowiek. Prosty człowiek, ale mądry. Ja płakałem, jak dziecko. Słuchajcie, powinieneś ja wykładać te konferencje dla pastorów, który człowiek. Mówił dużo o owcach. są nie, też nie będę o tym dużo mówił, ale to jest przeciekawy temat w ogóle. Natomiast owce, owca jest taka, że jeśli jak owca się obróci. Owca owca nie lubi się obrócić. To znaczy, że owca się obróci czasem. Jeszcze że ma głowę, jak jest taka do, do dorodna, to ona jak wlezie w, w kałużę, to ona się obróci. Ale owca jak wpadnie w błoto, to ona wyjdzie z tego błota. Dlaczego? Bo ona nie lubi być w błocie. Tak, ona wpadła w błoto, ale ona z natury nie chce być w błocie. Ja czytam Biblię i oglądam gazety fotograficzne, masz coś, co ja mam zrobić. I to jest owca. To jest owca. Rozumiesz? Ale świnie nie ma tego dylematu. Jak tam u ciebie świnią? Do przodu! Życie zrujnowane. Rozumiesz? Zero służby Boga. Emocje, decyzje, nasze ciała były sprawne i narodziliśmy się na Ziemi, tutaj, ale z martwym duchem. W jednej trzeciej byliśmy martwi. Kościół katolicki nazywa to grzechem kierunkowym. Fakt jest taki, że, jest człowiek, że człowiek przychodzi na Ziemię z martwym duchem. Duch od Boga uwolniony z, z wieczności, kiedy wchodzi w atmosferę w grzechu na Ziemi, to obumiera. On, on nie jest w stanie przejść, tak, jak, przez, tak jak nie, jakby to Ci powiedzieć przez atmosferę ziemską, jak przychodzi jakiś statek kosmiczny rozumiecie, to następuje spalanie, ogień leci. Jak na przykład coś by się zrzuciło, to to, to się spali. Wielkie meteoryty które spadają, one się opalają, jakby części spalają tak naprawdę na Ziemi. Mamy kawałki atmosfera ich spala. Dokładnie jest tak samo z duchem człowieka. Kiedy duch jest uwolniony od Boga i wchodzi w człowieka, tutaj aby ten człowiek, się narodził normalne małe dziecko, to on jest obumarny. A więc człowiek się rodzi z obumarłym duchem. I dopiero kiedy spotyka Jezusa, rodzi się na boku. Co się rodzi? Jego duch się rodzi. A więc jeżeli narodziłeś się z Boże Bogu, to pożywota, bo jesteś odrodzony, Jest ok, Jest ok. Jesteś do uwolnienia, ale jest ok. Zrobimy to. Zostaniesz uwolniony, wyswobodzimy Twój umysł, ale jest w porządku. Bo gdybyś w ogóle się tym nie zdziwił, no to by nie było w porządku. Ale ty się tym, ty się ty się, ty się, ty się, dziszesz, ty się wkurzasz na to. Ty nie chcesz tego. Już miałaś być porządku żoną, już przeczytałaś tej Biblii, że mężczyzn swojej pozyskuje się przez I znowu go się na niego nadal. I znowu w do niego leciałaś. Napisano! A nie ogóle. Rozumiesz? Jak możesz, że jesteś ile... Rozumiesz? I potem, potem mówisz, Boże, przecież to, co się z tobą dzieje, Jak to tak się z tobą dzieje, ponieważ tak reaguje Twoja dusza. Ale to w ogóle nie dotyka Twojego Ducha. Twój Duch nie może zgrzeszyć. Twój Duch nie może upaść jest napisane w pierwszym mieście Jana, że co narodziło się z Bożego Ducha? Nie grzeszy! I ludzie czytają to na przykład i mówią, bo ja grzeszy! To jest normalny, że to jest proces. Oczywiście Twoim zadaniem jest to, żeby ten proces był jak najwyższej jakości. Rozumiesz? Ale to w ogóle nie oznacza, że, że, że, że to Ty jesteś. Że to Ty, nie to nie Ty. Ty jesteś odrodzony z Bożego Ducha. Ile jest ludzi, kochani, którzy... Potem będziemy mówić o innych ludziach. Powiedzmy, o to, spój teraz swoje życie. Ile razy miałeś tak, że upadłeś, albo byłeś w stanie jakiegoś, jakimś nieustanie, tak? Ale dalej się innymi językami. dalej mógłbyś to robić Dlaczego? Bo twój duch się modli. Twój duch nie może odnieść. Dam na przykład. Pewien ewangelista upał. Zaczął klarzy. I pił w barze. Pił normalnie w barze. Pił w chudę. I człowiek, który w obok niego dostał zawału serca. Ten ewangelista bardzo dobrze znał fach Ewangelisty. On wiedział rzeczy, on rozumiał rzeczy. On odstawił tą wódę, którą miał przy sobie i powiedział, Panie zbił się na mnie. I powiedział szczerze. to szczerze, bo poruszyło go to, co się stało. Podszedł, położył ręce, rozkazał tak temu człowiekowi wstać, z zrobił zawał. Człowiek wstał, został uzdrowiony natychmiast. Jakby mu zmierzyli w tobie krew, to nie to miałem ze miałem zeszygłomilę. Słuchajcie, co zrobił? Poszedł dalej, dół. Na... Przepraszam. Do... Rozumiesz, dla mnie to nie wytrzymuje krytyki. Rozumiesz? Pytanie, dlaczego działa Boża Moc? dlaczego. Bo Boża Moc działa przez ducha człowieka. I ja znam bardzo dużo ludzi, którzy żyją w szubrawy sposób. Którzy robią złe rzeczy w kościele. Ale posiedli światło w pewnych dziedzinach. I na przykład prowadzą do Jezusa bardzo sprawnie ludzi. Rozumiesz? Kładą na ludzi ręce, ludzie są w duchu Ludzie są uzdrawiani i uwalniani. Ktoś powie, jak to jest możliwe? Ja byłem, no już się wyjaśnił, jak to jest możliwe, bo Bóg jest dużo. Przez tych ludzi działa Duch święty. W ich życiu jest katastrofa i porażka, i oni odpowiedzą, że powiem, za swoje życie. Ale tu na Ziemi są w stanie dalej być narzędziami Pańskimi. Dlatego nie dziw się, że są różne służby i ci ludzie w tych służbach nie żyją prawidłowo. Rozumiesz? A nadal działa może drucze. Nie skreśla ich służby z uwagi na ich charakter. To nie tak działa przeciwnie. Dlatego, że jest napisane nieodwracalne z odwołania i dalej <śmiech> Po prostu. Dlaczego ten przykład daje? Żebyś zrozumiał, kim jesteś. Ty masz się uświęcić. Ty masz nienawidzić radzić czego. Rozumiesz? Ale Ty musisz zrozumieć, że Ty jesteś odrodzony w duchu. Musisz siebie określać jako ducha. Nie możesz sobie myśleć, że Ty jesteś duszą lub ciałem. Słowo Boże mówi, że kim jesteś, powiedz, co powiesz sam o sobie? Co powiesz sam o sobie? Wiecie, od kiedy zrozumiałem to, zacząłem o sobie mówić tak, jak powiada Pismo. Musisz zadać o sobie mówić tak, jak powiada Pismo. Musisz zadać o sobie myśleć, tak jak powiada Pismo. Kiedy zadzwonili do nas programu od z rodów w toku i zapytali, czy przyjedziemy do niej do programu i czy będziemy tam mówić do Jezusie. Zgodziliśmy się Jałni przyjaciół. Pojechaliśmy i tam było jeszcze kilka osób. Tam Kole poznaliśmy wtedy, z nim się spotkaliśmy jeszcze raz. I tam jeszcze tylko tyłkoma opakami. Ja wyszedłem. i tam jest taki duży audytorium. To jest bardzo dużo ludzi, się słuchajcie, nawet nie wiedziałem. I tam jak zapraszają na przykład kogoś takiego, kto... Dajmy e, na to jest temat, że ktoś spotkał Jezusa. No to oni zapraszają takich ludzi. Aha, jeszcze że był bandyta, spotkał Jezusa. No to nie zapraszają takich porządnych ludzi. Dobrych ludzi, dobrych układanych, którzy będą zadawać trudne pytania. I ja mówię tak. No tak, mówię, składam swoje świadectwo, mówię, zabiłem człowieka, osieroczył sześcioro dzieci, zostawił żonę. Mówię, i, i po prostu Jezus mi wybaczył. o swoje życie, Jezus mi to wybaczył. I wiecie, nastała taka cisza, jakby taka zacna, niewiasta z tyłu wstawa. Spojrzałem w jej oczy, po prostu pomyślałem sobie, że chce mnie zabić, ale nie zrobi tego na I ona mówi do mnie tak, czy to nie za proste? Ale z czym, proszę Panią? Pan zabił człowieka. Ma Pan dużo do sumienia? Nie mam. Słucha? Nie ma Pan dużo sumienia? Ja mnie nie mam, proszę Panią. Wypłakałem moje ja wyrzuty sumienia w więzieniu w sztumie Idę do nieba. Gdzie Pan idzie? A po butach? Proszę Panie? Jezus i wypowie, jak się do dziecka mówi Jezus umarł zamiast mnie, a prawo nie działa wstecz. A więc, Jezus umarł, żeby ja nie umarł. Taka wygląda. Jezus zamiast mnie, ja zasłużyłem na śmierć, gdyż zapłacą za śmierć jest śmierć. Odebrałem życie, należało by mi odebrać życie, ale że On oddał za mnie swoje życie, to rachunki są wyrównane. Wie Pani, co? dziś dzisiaj zasiada w okręgach wybieskich. W Chrystusie Jezusie. Z Bogiem Ojca na drodze. Ona patrzy na mnie, w takiej książce. Prawda, proszę się A on mówi tak. Dlaczego? To jest prawda. Ale ja musiałem to powiedzieć sam o sobie. Jeżeli chcesz być skutecznym sługą Bożym, a przede wszystkim mieć zwycięskie życie w Chrystusie, Ty musisz znać swoją tożsamość. Ty musisz wiedzieć, że jesteś odrodzonym duchem, że żyjesz już nie Ty, ale żyje w Tobie Chrystus. Żaden grzech popełniony przez Twoją duszę lub ciało nie definiuje Twojego nowego narodzenia. To nie jest żadna definicja. Żadna. Żadna. Żadna. Będzie do pastorze, to wyciecznił Twoją pastorze. że byłem ten, w Mówię nie. Jak to nie? No bo takie rzeczy zarobiłem, po to, po domu, bo to, to ja mówię, co ja przykroś, No tak, mówię, no, nie, nie mogę z tym, z tym że nie, nie popełniłeś grzechu, nie możesz tego zrobić mówię człowieku. Nie popełniłeś grzechu świętego. Nie popełniłeś, nie popełniłeś, nie popełniłeś człowiek, który... Jako swój umysł. Przestań. Ale tam ja takie rzeczy myślę, bo takie rzeczy czuję. Co mi dla ciebie, ale nie. wszystko w porządku. Wtedy taki mój przyjaciel opowiadał mi, taki starszy człowiek, który dużo przeżył. Opowiadał mi, że u mnie w kościele e, lata temu był człowiek. I ten człowiek był na misji. Młody człowiek, był na Twojej I to był młody w się człowiek. I on wrócił z tej misji, i był taki na bombardowanym morzu I mówił, jakie rzeczy się działy, jakie rzeczy mówi. I on opowiadał starszemu człowiekowi tą historię, starszemu bratu. I on mówi, mówi, brader, nic mnie teraz już nie ruszy, nic. Jestem taki gruntowany w Bogu, mówi, że nie jestem dlatego, strzelił w raz. Ten jest blat. Z drugiej strony mu poprawił. Rozumiesz, ten robi krok do tyłu? A potem zawsze do nie mówi, no i co? Całe szambo wyszło. Wróciła z krewną, musiała po samolotkami przejechać. Ochotniku za to poszła, tylko muszę na tego ma taką skarbę stoczyć. No to jego głowy podobnie nie dała. Wiara jest pewnością, tak? Wiara to pewność. Ktoś tam, kim jest? jesteś, strugą Boże? Artur terrorystyczny jestem Boga Żywego. Rozumiesz? Artur Zerojski, jestem Boga Żywego. Jestem Synem Boga Żywego, Bratem Jezusa Chrystusa. Taka jest Twoja tożsamość. Oni pytają Jana, co powiesz sam w sobie? Co powiesz? Niech Bóg o mnie mówi! Wiecie, to, to religia będzie wam do głowy. Niech Bóg o mnie świadczy! Bóg nie będzie świadczył! Zaszliwy świadczyć. Zaszliwy świadczyć. Musimy teraz na ulicy podchodzi człowiek taki, mówi: Przestaniesz się sześć w domu w Krakowie. Mówię, nie przestanę. A stoi taki, taki. Mówi: Musisz się przestać przeć. Ja mówię: Nie przestanę się trzeć to ten mikrofon nie mówię, Nie przestanę się przeć. Kiedy ludzie się udają, inne się nie udają. Dziesięć lat służby nas badały. Służby bezpieczeństwa nas badały dziesięć lat. Co tamten celuński zrobi teraz, założyć, kościół będzie wybudzał pieniądze? Teraz Różne rzeczy na wypiecie. Ale ja znam swoją tożsamość. Ja wiem, kim jestem. Będziemy mówią, kim Ty jesteś? A kim Ty jesteś? Kim Ty jesteś? że możesz robić to, co robisz. Kim jesteś? Ja jest sługą Boga żywego! Sługą Boga żywego! A Ty co? Tak, nie, a Ty to Nie grzeszysz, Ja mnie nie! Nie chcesz? Bo ja wiem, kim jestem! Jestem odrodzonym duchem! Bo on nie krzeszy! Ja się nie odostawiam z duszą Twoją! Ja nie mówię, no wiesz, jak ja bym tak szedł przez życie, no wiesz, no jednak wiesz, co no zdarza się grzesze układa ktoś. To jest takie humani humanistyczne, to się tak wydaje, że tak ma być. Nie masz tak być. Ten świat nie może widzieć Ciebie jako takiego. Tylko, no oglądaliście gdzieś taki kabaret, ze smoleniem i za pod tytułem sklep. No. Wiecie, co to jest. A jest, sprzedawcą. jest Pokazany jest to za komuny głos sklep nic nie było zęby. I ten wchodzi do sklepu i mówi dzień dobry! A ten zwar złady się jaki dzień dobry! Ty nie wiesz, kto ty jesteś? Ty Jesteś, nie macie, jesteś, nie macie, grzecz się, ja jestem kierownikiem sklepu. wiesz, od razu to usadził. Pokazane było, w jaki sposób w ogóle społeczeństwo było zdominowane przez komunę. Diabeł, chce, żeby był tak zdominowany, a kim ty jesteś, mówi diabel, żeby się uszerzyć królestwo Pana? Co zrobiłeś wczoraj, żeś się wydarnażony, co? A dzisiaj myślisz, że możesz co, możesz głosić Chrystusa? Nie możesz! Ja się usiedział, pasów jeszcze nie zapiął, zaczął latać między dachem a pamiętam, następnego dnia mieliśmy głosić w kościele dzierżawkowym na Meluninie w Gdańsku. I my się toczyliśmy w tym samochodzie, ale my wiedzieliśmy o jednej rzeczy: że większy jest ten, który jest w nas niż ten, który jest na świecie. My wszyscy byliśmy, zobaczcie, byliśmy niedoskonali wszyscy. Kierowca nie był doskonały. Ja byłem doskonały, bo nie powinienem pozwolić z wojskiem kierowcy, żeby on prowadził, a ja bym Zawiernik był niedoskonały własny, a nie zapiął. Żaden z nas nie był doskonały w naszym imieniu, Ale my bardziej przecież w sali z 18, niż w co się dzieje. I my nie chcieliśmy, no to co się dzieje! Tylko wierzyliśmy, diablo nie ma zgubany nad morzem kościołem! Ja miałem tylko pięć bardzo fanów oznaczonych na ręku. Nawet dach na tego nie był zdjęty. Policja, jak przyjechała, tak w ogóle człowieku wieku.